Witam wszystkich znowu w kolejnym podcaście. Dzisiaj o takim, no już, jak myślałem, zapomnianym urządzeniu, ale jednak okazuje się, że nie całkiem zapomnianym, bo parę osób o tym wie, a mianowicie o optakonie. To dla tych, którzy nie wiedzą, a myślę, że trochę jednak jest tych osób, bo urządzenie no już dosyć dawno został wycofany z produkcji, ale bardzo szkoda, bo y, no, jest bardzo przyszłościowe. Chodzi generalnie, y, idea jest taka, jest y, kamera malutka, jest y, taka rynienka na palec z punktami w środku, y, no i y, to, co jest na kamerce, jest potem pokazywane na, na tej rynience, To co jest to, co widzi kamera. Kamera się jeździ po jakimś papierze, tablicy, po czymś, ale niestety nie po ekranie komputerowym, więc nie da się. No obrazy z komputera niestety nie będą przez to widziane. Yy, więc kody z obrazka niestety odpadają yy, no i może jak zwykle od budowy, znaczy od wyglądu tego zacznę, bo danych technicznych nie mam i yy, nie wiem jakie to by mogło, znaczy no pewnie są jakieś dane techniczne, ale no ja nie mam więc może najpierw od kamerki zacznę to jest smalutkie plastikowe urządzenie wygląd wyglądające dość tak solidnie, to jest malutkie i lekkie, ale jakoś tak mimo wszystko wydaje się solidne, to ma nie wiem no 8-9 cm długości, jakieś 2 dwa, dwa z kawałkiem szerokości i wysokości tak nie wiem 3 może, przy czym w tej części yy, bo są, jest. Yy, przyjmijmy, że ta część z kablem jest tylna a ta część jakby naprzeciwko kabla sprzednia, bo no tak to się będzie trzymać, że tym kablem jakby do tyłu. Więc o tej, tej części ona jest takie. Yy, no prawie okrągłe. Ona ma tam taki jakby walec, tylko on wchodzi jakby w tą w ten taki dół, no, trochę wygląda jak lokomotywa be, be, bez komina. Yy, na dole ma taką, taki wałeczek. Znaczy chodzi o to, że. Z dwóch stron są takie wałeczki, żeby to nie szorowało, chyba po kartce tylko jeździło. No i na dole jest, jest dziura, czy kilka dziurek, pewnie w której z nich jest kamera, ale dokładnie nie wiem jak to jest zrobione. I powyżej, znaczy na tej górnej jakby ściance, czy na górnej powierzchni jest jeszcze taki suwak i tym suwakiem reguluje się powiększenie tego obrazu pod kamerą. Tu jest kilka takich, są trzy punkty jeden na górze, śro na środku i na dole. Nie wiem tu może chodzi o to, że można sobie ustawić potem jakieś takie swoje ustawienie między tym a tym punktem ten, ten, ten suwak, nie wiem Bo tak naprawdę dopiero teraz to jakoś zauważyłem, Wcze nigdy wcześniej temu nie, nie przeglądałem od kamerki idzie kabel długości metr, może 80 cm, do tej jakby głównej, no powiedzmy, bazy. Baza jest, no na dzisiejsze czasy dosyć duża. Ona ma, ja wiem, 20 parę na 18 cm na 5 może. Może trochę więcej. No, nie no, 5. No generalnie to jest taka, takie trochę podobne do damskiej torebki na wielkość. Też zresztą pokryto jest w takim jakby to jest już automatycznie znaczy y, już jest jakby na stałe schowane w takim skórzanym jakby futerale. Ja nie wiem czy to się pewnie, nie wiem czy to się w ogóle da z tego futeralu. Możliwe, że się da, ale to jest całkiem nieźle tam włożone i yy, no i to tam siedzi. Z tego futerału wystaje tylko po lewej, jakby stronie jest taka. Yy, no taka. taki trochę jak schowek, taki na dłoń generalnie. Tam jest w środku plastik czy metal. Chyba na górze jest metal, na dole jest plastik, takie mam wrażenie. No i jest ta rynienka na palec. No i, i w tej rynience w środku są punkty. Ponoć jest ich, jak słyszałem, 600, ale nie wiem tego dokładnie. I też tą kamerkę taką na kablu się wkłada, jak się już tego nie używa Na miejsce No tam, gdzie się wcześniej dłoń mało No i potem jest taka klapka, którą się zamyka, no tak jak, jak Jak w takiej torebce na dwie napy takie One się dosyć głośno właśnie Zamykają Teraz się otwieram znowu A po prawej stronie ma dwa pokrętła Jedno jest też powiększenie, ale chyba już jakby w samym urządzeniu, nie wiem jak to dokładnie, czym to się różni, bo prawdę mówiąc nie korzystam z tego, bo to jest dosyć trudne, to trzeba się nauczyć tak naprawdę tym, yy, czy to, to nie jest takie hop-siup, yy, biorę to w rękę i od razu czytam, to nawet nawet nie jest kwestia znajomości liter, to po prostu się zlewa, bo to, no, to w teorii to ciężko wytłumaczyć, ale w praktyce jakby ktoś to zobaczył, to jest... Jest trochę ciężko, a mi się jakoś nie chce uczyć. E, lenistwo. E, no i w każdym razie są dwa pokrętła: jedno jest powiększenie, a drugie jest e, jakby wyraźność tych y, punktów na tej linii. E, no i to trochę waży, bo to jest powiedzmy, nie wiem, kilogram, może więcej. Także, no to jest generalnie kawałeczek sprzętu do, do noszenia, zwłaszcza w podróży. No i oczywiście z tyłu też jest włącznik tego całego interesu. Jak się go włącza, to on zaczyna wibrować, tak jak te punkty. O właśnie, to jest jego wibrowanie. On jest dosyć daleko od mikrofonu. Ja go wezmę. I on jest... Teraz on jest mniej więcej w tym samym miejscu co moja paszcza. Także no on trochę buczy jednak, wibruje i jak się ma palec na tym w środku, no to, to tam, yy, no to też to jakoś tam, no to też to wibruje pod palcakiem całkiem solidnie. Yy, jak się oczywiście przykłada do, do kartki, znaczy do jakiejś powierzchni, Białej? Pewnie białej. No to nic się nie dzieje. Teraz akurat to przełożyłem do biurka. Nic się nie dzieje. Teraz powoli to odsuwam. I on zaczyna wibrować w odległości no, paru milimetrów. Nie wiem. Pół centymetra. Centymetr od biurka. No coś koło tego. Natomiast jak się ma... No właśnie. Yy... Także można to już wyłączyć. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, przyłony... No to jest Moto Baterie. Nie wiem na ile ona działa tak naprawdę, bo... No też jakby nie, nie za dużo tego używałem, bo to kiedyś dostałem. To gdzieś tam w ogóle przywieźli mi tam gdzieś z... Nie pamiętam, no gdzieś za granicą generalnie. I to leżało, mnie leżało, leżało, kurzyło się tak naprawdę, co kiedyś mnie próbowali do tego zmusić i to jakoś nie, nie bardzo wyszło. No i teraz no teraz to mam znowu. No i pewnie będzie trzeba znowu jakoś zacząć z tego korzystać. Eee, w tej chwili jakby to ładuje. No i co? No i no tak naprawdę więcej to by musiał się wypowiedzieć ktoś, kto z tego jakoś więcej korzystał. Bo ja to mogę tyle powiedzieć, że ma jeszcze z tyłu jakieś dziwne wejście. To jest ponoć do komputera, ale takiego wejścia, to jeszcze nie widziałem. To jest trochę podobne do komu, ale to nie jest ani kom, ani LPT, to jest jeszcze coś starszego. Także mm, także tak. E, no jeżeli chodzi o samo jakby czytanie tym, to no, jak ja prawie w ogóle nie czytałem takim czymś, to, to wygląda tak, że powiedzmy pierwszą literę w tekście da się jakoś nam rozpoznać. Natomiast jak się już przechodzi dalej, to te wszystkie mm, te wszystkie linie się jakoś tak zlewają, krzyżują i w zasadzie już potem, nie wiadomo, w zasadzie no co jest co, bo ten tekst się jakoś te wszystkie litery się jakoś przechylają, bo ta kamerka jakoś chodzi po tym, się troszeczkę nie zawsze jest prosto i się kombinuje. Takie powiększenie jest źle. Większe, no ale jest jeszcze gorzej, bo jest coś tam. No także w zasadzie tyle mogę o tym powiedzieć. No i nie wiem, no jeżeli ktoś jest, kto tego jakoś używał bardziej, no to to, to myślę, że to by było bardzo, bardzo fajne, albo może ktoś yy, no, wpadł na jakiś pomysł, żeby jakoś to zreaktywować, bo, no bo idea jest, myślę, warta. Gra jest warta świeczki. No i. No i co? No i, no i z mojej strony to już wszystko. Yy, jak zwykle, Tomasz Tomek Bilecki. No i ja na razie się żegnam, no i do usłyszenia w następnym jakimś podcaście najprawdopodobniej z serii audio.